Świt przerywa najpiękniejsze sny. Ostatnia godzina, Twoja kraina słów. Witam bardzo serdecznie, ja jestem Sebastian Budziński, a wysłuchacie pierwszy odcinek podcastu Ostatnia godzina którego właśnie założyłem, stworzyłem, postanowiłem poprowadzić O czym będzie podcast i kim ja jestem Już wam to wszystko tłumaczę i już wam to mówię Podcast będzie działał na takiej zasadzie, że ja będę czytał różnego rodzaju opowiadania Będą to opowiadania bądź fragmenty książek, powieści, różnych gatunków będzie to fantastyka, będzie to kryminał, sensacja, może nawet jakiś thriller machniemy też może coś z gatunku grozy czy na przykład z takie opowiadania jakieś takie straszniejsze chciałbym z każdego gatunku coś po troszeczku przeczytać i wam przedstawić myślę, że to będzie takie dosyć ciekawe fajne, mam nadzieję, że nie zanudzę Was szybko na śmierć chciałbym, abyście poznali może, nie wiem, jeszcze Wam nieznanych autorów, może już Wam znanych, ale po prostu jakieś ich nowe książki może ich nowe opowiadania byście chcieli posłuchać, może nie chce Wam się czytać, może nie macie na to czasu a może po prostu chcecie się oderwać od wszystkiego tego, co się dzieje dookoła i posłuchać czegoś innego, dlatego serdecznie Wam polecam ostatnią godzinę kim jestem ja? no, może nie za dużo będę opowiadał o sobie, powiem tylko tyle, że postanowiłem założyć ten podcast, dlatego, że już odbawię, dawna, troszeczkę tak marzę sobie, aby tak spróbować swoich sił w radiu tak, tak marzyłem bo wiadomo jak to jest w radiu, nie, nie trzeba mieć jakiegoś super mega wspaniałego wyglądu a można całkiem ciekawe rzeczy tam również robić Nie twierdzę tutaj, że jestem brzydki No bo nie, nie wiem w sumie tego Jak dla mnie jestem całkiem ok, No ale to nieważne Po prostu chodzi o to, że Marzyłem o tym, żeby pracować w radiu No i tak postanowiłem się spróbować swoich sił w podcaście Jako, że jest to metoda taką, że można zrobić ją u siebie w domu Dlatego postanowiłem spróbować tych sił dalej, co będę czytał mm, w, już tutaj troszeczkę zrobiłem oględzim w domu co mam, co mógłbym wam przeczytać e, właśnie sprawa jeszcze jedna bo co będę czytał i skąd będę to brał e, wszystko to co tutaj wam przeczytam będzie w jakimkolwiek w posiadaniu moim bądź moich znajomych wszystko będzie oczywiście z legalnego źródła mm, nie zamierzam tutaj nie wiem jakiś nielegalnych kopii czytać, tak jak to się mówi. Będę również wyszukiwał opowiadania zamieszczone przez ludzi, przez was w internecie i będę też czytał takie opowiadania, bo w sieci można znaleźć naprawdę bardzo wiele, bardzo ciekawych publikacji z różnego gatunku, które są naprawdę bardzo, bardzo interesujące, a często dla nas ludzi, którzy się nie interesują tym po prostu chcą coś poczytać, ale nie szukają w sieci nie znajdą tych opowiadań, dlatego ja będę się pokrótce próbował je wam również przedstawiać może też coś powiedzieć od strony, nie wiem, prawnej trzeba, że wszystkie te ja nie, czer... nie, nie mam zamiaru czerpać żadnego zysku z ostatniej godziny nie mam zamiaru zarabiać na życie tym to jest robione hobbystycznie w ramach mojego zainteresowania lubię czytać lubię czytać, lubię kiedy ktoś słucha jak czytam i postanowiłem czytać wam żebyście wysłuchali tego jak ja czytam no takie trochę zagłaszane wiem ja zawsze lubię tak trochę dłużej więc gadać więc ja nie mam zamiaru e, zarabiać na tym a więc uważam, że teksty, które będę czytał będą bardziej reklamowane niż, nie wiem, wykorzystywane w nielegalny sposób no, mam nadzieję, że nikomu nie sprawi to jakiegoś wielkiego problemu że, nie wiem nie obudzę się któregoś dnia z wezwaniem do sądu, tak? nie mam zamiaru na tym zarabiać i to jest definitywne powiedziane jeżeli chodzi o muzykę w każdym kolejnym odcinku bo też będę próbował takową robić, wstawiać będzie ona raczej pobierana z zasobów darmowych internetu. Jest kilka serwisów, z których można korzystać z muzyki za darmo. Można je ściągać, można je wykorzystywać do właśnie na przykład tworzenia swoich własnych audycji, podcastów. Więc ja będę z tego raczej korzystał. Yy, I co? No, no muszę wam przyznać, nie, trochę jestem zestresowany, nie jest to takie łatwe. Pierwszy raz mówić, nie wiem, będziecie komentować to co ja do was mówię mam nadzieję że odzew będzie troszeczkę większy na pierwsze opowiadanie wybrałem opowiadanie autorstwa pana Marka Świerczeka pan Marek Świerczek jest autorem opowiadania pod tytułem Wilk, które ukazało się w numerze szóstym takiego nie wiem czasopisma biuletynu Alfred Hitchcock poleca, jest to numer 6 z roku 2006, no i tam właśnie było opublikowane to opowiadanie Wilk, które muszę przyznać bardzo mi się spodobało, no dlatego postanowiłem je przeczytać występują w tym opowiadaniu zwroty hmm, niemieckojęzyczne, nawet są tam jest tam kilka linii jak po niemiecku mój niemiecki nie jest językiem doskonałym, więc przepraszam bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie przepraszam za to jeżeli kogoś będzie ranił ten niemiecki mam nadzieję, że już w późniejszych opowiadaniach nie będzie on tak licznie występował i da się ich słuchać opowiadanie nie jest może jakieś mega długie, kiedy je się czyta jednak postanowiłem podzielić je na dwie części żeby może tak Żeby tak Podcast, kolejny odcinek Ukazał się troszeczkę szybciej Troszeczkę wcześniej No myślę, że to nie będzie Wielkim problemem Od razu przepraszam za wszelkie niedociągnięcia W moim czytaniu, w mojej mowie Jest to pierwszy raz, kiedy Czytam dla dla kogoś takiego dla takiego kogoś mi nieznajomego dlatego jeszcze nieraz mogę się potknąć mogę się troszeczkę zestresować no i mam nadzieję, że nawiążecie ze mną jakiś kontakt bo bardzo bo bardzo liczę szczerze wam powiem na krytykę z waszej strony na wasze opinie co sądzicie o ostatniej godzinie co sądzicie o moim czytaniu i wcale się tutaj nie obrażę, kiedy ktoś mi powie, że czytam tak za szybko nie wiem tutaj mam rocze tutaj czegoś nie potrafię przeczytać jest to naturalna rzecz oczywiście będę się starał odpowiadać na wasze maile jeżeli nie pisemnie to może, może uda się w kolejnym odcinku podcastu poruszyć jakieś ciekawe zagadnienie z waszych wiadomości oczywiście jeżeli takowe przyjdą jeżeli takowe przyjdą czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, tak, chciałem coś jeszcze powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że... Mm, chciałem powiedzieć, że również liczę na to, że może wy jako, nie wiem, artyści, twórcy, niezależni pisarze, bo przyznam się szczerze, że ja też troszeczkę pisuję, troszeczkę próbuję swoich sił jako pisarz, jako powieściopisarz, nie wiem, jako... no nie powiem artysta, bo artystą się nie czuję no ale jako twórca może kiedyś wam coś przeczytam swojego jeżeli odwagi mi wystarczy ale wracając do senna sprawy chodzi mi o to, że jeżeli wytworzycie i chcielibyście, nie wiem się podzielić z tym kimś z kimś tym, co napisaliście bardzo chętnie może ja to przeczytam przysyłajcie do mnie swoje opowiadania myślę, że to będzie taki fajny sposób pokazania swojej twórczości bo mam nadzieję, że ten podcast trafi do jakiejś tam szerszej publiczności ja go spróbuję na swój sposób zareklamować tutaj w otoczeniu, w którym ja żyję może wy jako słuchacze jako fani podcastów również gdzieś go tam przekażecie dalej, powiecie, że a tutaj może coś fajnego jest, szczerze mówiąc liczę na to bardzo i mam nadzieję, że Będziecie mogli sobie posłuchać trochę, e, co jeszcze chciałem powiedzieć. Czołówka ostatniej godziny nie jest jeszcze doskonała. Jest to pierwsze intro. Nie wiem, może będę później nad nim się trochę jeszcze pobawiać. One zrobione na prędku, na, na chwili, tak? Pod wpływem takiego entuzjazmu, że biorę się za robienie podcasta. No, planuję, planuję. Zrobić jakąś ładniejsze, jakieś ładniejsze intro, no ale na razie pozostanie takie jakie jest. Jeżeli chodzi o stronę internetową, strona internetowa, może z wyglądu nie jest jakaś genialna, może nie jest jakaś super, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystko było na niej póki co jasne i żeby każdy odcinek był dostępny, a więc każdy nowy odcinek będzie dostępny od razu ze strony głównej. Jest również kanał RSS, który możemy sobie dodać do swojego odtwarzacza muzyki. Możemy na bieżąco słuchać. Jest też, polecam bardzo, taki programik do podcastów. Jest on polskiego autorstwa. Nazywa się Polcaster. Polcaster. Można go ściągnąć nawet ze strony podcast.pl gdzie również już dodałem swojego podcasta to jest taki katalog polskich podcastów no i w Polka w sterze już w tym programiku również ostatnia godzina widnieje więc jeżeli będziecie zainteresowani również możecie go dodać do swoich kanałów no i cóż no o już tutaj się troszeczkę rozgadałem bo to już prawie 11 minut gadam, gadam bez sensu a wy byście na pewno chcieli posłuchać opowiadania a więc moi drodzy Państwo przed Wami będzie opowiadanie pod tytułem Wilk pan autorem jest Marek Świerczek a ukazało się ono w, takim, w takiej gazetce Alfred Hitchcock poleca a więc życzę miłego słuchania Czekam na jakiś odzew z waszej strony. Dziękuję bardzo. Zapraszam do słuchania. Najpierw za zakrętu wyłonił się gazik z oficerami. Za nim zaturkotała ciężarówka wypełniona żołnierzami siedzącymi na trumnach z nieheblowanego drewna Pojazdy przejechały przez wieś i zatrzymały się przed murowanym kościołem, przed którym stała gotycka kaplica z kamiennym krzyżem posiekanym pociskami. Pył powoli opadał na rozgrzane maski samochodów i spocone twarze ludzi. Gruby mężczyzna, mimo gorąca, ubrany w szynel z pagonami majora, odwrócił się do ciemnowłosego oficera na tylnym siedzeniu. — Poruczniku Stern! Proszę spytać księdza, gdzie jest wójt i gdzie są ciała kapitana Kosaczuka i jego podwładnych. Polecił oficjalnym tonem, po czym klepnął podwładnego po ramieniu i dodał — Poznacie księdza, a dla was może się wam w pracy przydać, Maksymie. Maksym odruchowo spojrzał w lusterko przetarł zwilżoną chusteczką, smagłą twarz, pociemniałą od kurzu, potarł bliznę na prawym policzku, wsadził na głowę czapkę z orzełkiem i na zasztywniałych nogach wysiadł z gazika. Żołnierze wyskakiwali z paki, wyciągali mahorkę i chyłkiem przemykali w krzaki otacające cmentarz. Maksym podszedł do okutych drzwi kościoła i otworzył je z trudem. W środku nie było ławek, tylko przed ołtarzem stały mary okryte czarnym płótnem. Przed tabernakulum płonęła czerwona lampka. Posadzka była wyłożona czarno-białymi kaflami, z których wyrastały ceglane kolumny zwieńczone przyporami. Przy każdej kolumnie, upozowani sztywno na kamiennych rzeźbionych w liście i kwiaty podporach, stali gipsowi święci z krzyżami, piłami lub kluczami w dłoniach. Ołtarz wspinał się ku sklepieniu ozdobiony dziesiątkami małych wieżyczek, pod którymi rozwierały się skrzydła malowidę. Na których koścista śmierć i groteskowo brzydkie diabły Zaganiały do czeluści piekielnych gromady potępionych Maksym poprawił pas z pistoletem Przeszedł obok ołtarza Krusząc pod butami szkło z rozbitego witraża I stanął przed drzwiami do zakrystii Smuga słońca z rozbitego okna Padała na wmurowaną ścianę płytę nagrobną Na której leżał rycerz w pełnej zbroi Trzymając w dłoniach krzyż i miecz Maksymowi wydawało się, że rycerz patrzy na niego Spod przymrużonych powiek Zły na siebie kopnął stojącą przed zakrystią gromnicę i otworzył z trzaskiem drzwi. — Jest tam kto? — wrzasnął. — Urząd Bezpieczeństwa Publicznego! Za wyszedł chudy, skulony człowiek w łatanej marynarce. — Panie oficerze, ja tu kościelny, ja nic nie wyjem. — Ksiądz gdzie? — Stary czy młody? — Nie kręć dziady go, tylko mów. — Stary na plebani, a młody, panie oficerze, leży w kaplicy. Ale my go nie zakopali, bo ksiądz Wilczek powiedział, że jak go władza zabiła, to władza będzie chciała wiedzieć, co się z nim stało. Tak i leży. Jaka władza go zabiła? No, bezpieka, stary potarł, zaropiałe oczy. Oficery go wzięły do dworu i tam my go znaleźli razem z innymi. Ale ino jego my wzięli, bo ksiądz Wilczek zabronił ruszać innych. Ino głowę starej Pauliny my położyli koło reszty. całą głowę, bo rąk my nie mogli znaleźć. Musisz, że spalili je w kominku z innymi, bo tam dużo kości było. Maksym słuchał, niczego nie rozumiejąc. W końcu wyjął notes i przerwał gadaninę starego. Jak się nazywacie? Ale ju, panie nic nie zrobił. Ju nawet głowę tego starego zdjął szafy i wyjął z niej ten krucyfiks mosiężny, co go stary Maciej nad łóżkiem trzymał. Jak się nazywacie, do cholery? Józef Więcek, kościelny. Maksym zapisał, zatrzasnął notes i warknął. — Prowadź do księdza! — widząc, że stary znowu chce o coś zapytać, dodał. — Do żywego chlechy! Martwego sam znajdę, jak będzie potrzebny. Wszedł za starym do zakrystii. Minęli wielkie, dębowe szafy, w których wisiały komrzy. Otworzyli następne drzwi i wyszli na zalane słońcem podwórze. Po obu stronach ścieżki prowadzącej do mojego domku o ścianach z pruskiego muru Znosiły się kamienne nagrobki z zatartymi napisami wykonanymi gotycką czcionką Książe Janie, zawołał Więcek Władza księdza szuka Z kancelarii wyszedł siwy mężczyzna o bladej twarzy Panie oficerze, Maksymilian Stern Porucznik MBP, oddelegowany do Wolfsdorfu, znaczy się Wilkowa, w celu wyjaśnienia śmierci kapit kapitana Kosaczuka i jego podwładnych oraz kilku osób miejscowych zamordowanych przez reakcyjne podziemie. To pon znalazł ciała? Tak. Proszę za mną do samochodu. Kiedy stanęli przed gazikiem, Maksym wyprężył się, stanął na baczność i zameldował. Towarzyszu majorze, melduję, że tutejszy ksiądz Jan Wilczek oraz kościelny nazwiskiem Więcek Oglądali miejsce zdarzenia. Ksiądz Wilczek zakazał ruszać ciał, abyśmy mogli zbadać sprawę. Mówi po polsku. Tak jest. Co macie wspólnego z lokalnymi bandytami? Ksiądz milczał. Mam powtórzyć pytanie na posterunku? Musiałby pan najpierw uprzątnąć ciała. Leżą już od dwóch dni. Każcie mu z tyłu, poruczniku. Kościelnego na ciężarówkę. Poprowadźcie nas na posterunek. Ma pan na myśli dwór wolsziców? Mam na myśli posterunek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którego załogę bestialską wymordowali faszystowscy mordercy. Jeżeli kryjecie zabójców, to porozmawiamy z wami potem. Tyle, że już we Wrocławiu. Wiecie, co mam na myśli? Major obrzucił twardym wzrokiem poszerzałą twarz kap kapłana. Zapomnieliście języka w gębie? Nie uwierzycie, jak szybko tacy jak wy uczą się mówić to, co chcemy usłyszeć. Jesteśmy jak Duch Święty, wiecie? — Przy nas wszyscy mają dary języków! — parsknął się śmiechem, po czym znowu spochmurniał. Ruszamy! — warknął. Kawalkada wyjechała poza wieś. Minęli przedróżną kapliczkę, obsiane pola, wjechali przez częściowo zniszczoną bramę do cienistego parku, przyjechali żwirowaną alejkę, minęli spalony, zrodziały od deszczu czołg i zatrzymali się przed wielokiennym dworem o ścianach zomszałych kamieni. Maksym z majorem Chwetczukiem i księdzem weшли do budynku dopiero po tym, jak żołnierze sprawdzili teren. Zaraz za drzwiami zobaczyli ciała. Na małym, ozdobnym stoliczku leżała poczerniała głowa z wydubanymi oczami. Parę metrów dalej, w kołożu zasniętej krwi, ujrzeli beznogi korpus. Nienaturalnie powykręcane ramiona pozbawione były dłoni. Nieco dalej, w pozie peruwiańskiej mumii, siedział żołnierz trzymający oburącz głowę na kolanach. W ustach trupa tkwiła książeczka do nabożeństwa. Wilczek przeżegnał się. — Nadal pan sądzi, panie Majarze, że to mord w Erfolfu? Chwedczuk milczał, wyjął z wewnętrznej kieszeni piersiówkę, łyknął z niej i podał Maksymowi, który pokręcił głową, odwrócił się i zwymiotował na czerwony dywan pokrywający schody. — Oj, słabi jesteście, poruczniku, mruknął Chwedczuk, ocierając pod czoła. Pod Lenino nie takie rzeczy widziałem. Otworzył pomalowany na biało drzwi po prawej stronie podestu Zaraz za nimi leżała kolejna głowa Nie miała oczu ani żuchwy Górna pokrywa czaszki została rozłupana A podłoga wokół czerepu pokryta była mózgiem rojącym się od zielonych much Poruczniku stern wymamrokał Chwetczuk Kaście kapralowi Siemienowi sporządzić protokół i szkic sytuacyjny My zaczekamy w samochodzie Ciała żołnierzy zabrać i w trumnach przewieźć do Wrocławia Miejscowych wydać krewnym Panie majorze, Kapra Siemen Nie spisze protokołu, bo Nie umie pisać A ja, <śmiech> przepraszam, ale Pochylił się i powtórnie zwymiotował chwęczuk odwrócił się do księdza Wyście tu już byli? Wilczek skinął głową Pisać po polsku jak sądzę umiecie, to dobrze Spiszecie protokół i sporządzicie szkic My zaczekamy Tak, chwęczuk przesunął lampę naftową Stojącą na murowaniu podjazdu Czytajcie, noster. Maksem wziął do ręki kartki zapisane pajęczym pismem księdza, wyjął z kieszeni okrągłe okulary w drucianej oprawie i zło założył je na nos. W dniu 17 czerwca 1946 roku w majątku Wolsziców, użytkowany po rekwizycji jako delegatora Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wilkowie, dawnym Wolsdorfie, odkryliśmy, co następuje: na schodach dworu dwa ciała, w stanie znacznej dekompozycji. Z dokumentów znalezionych przez Marłych wynika, że byli to szeregowi Osiński Waldemar oraz Buchałko Piotr W pokojach odnaleziono łącznie 14 ciał Wszystkie były rozczłonkowane Odkryto przy nich cztery legitymacje służbowe na nazwiska Woliński Tadeusz, Ziobro Tomasz, Kurczak Jan, Heim Lipczyk Kilka ciał należało do znanych protokolantowi mieszkańców Wolsdorfu Pauliny Raczek, Winfrydy Zauber, Johanna Putka oraz Macieja Krzysztonia w kominku pośród popiołu odnaleziono kości. Po zliczeniu czaszek okazało się, że w ogniu spalono trzy osoby, dwie dorosłe i dziecko. Nieletnim był prawdopodobnie syn Winfriedy Zuber, Donat Zuber, zatrudniony jako goniec w posterunku MBP w Wolfsdorffie. Zdaniem obecnego przy oględzinach kaprala Józefa Siemiena, jedna z czaszek należała do kapitana MBP Iwana Kosaczuka. Wymieniony już kapral Siemion wnosi to ze złotych zębów, które pomimo szkodzią spowodowanych ciepłem przetrwały w nienaruszonym stanie prawdziwość opisu kwitują własnymi podpisami protokolant jan wilczek uczestniczący oględzin kapral józef siemen i szeregowy tadeusz buliński za zgodność ze stanem rzeczywistym majoróżek chweczuk podporucznik maksymilian sterne no to mamy problem Mógł, mruknął chweczuk musimy ustalić co tu się stało i znaleźć jakiś nocleg jest tu gdzieś jakiś większy budynek tylko kościół dom wójta i remiza spalone Chweczuk skrzywił się To nie niedobrze, będziemy musieli spać w tej jadce Zapalił papierosa od płomienia lampy i warknął Niech pan każe żołnierzom wymyć to wszystko Starannie Zrozumiał pan? Maksym milczał Chweczuk popatrzył na niego Ja was rozumiem, ale inaczej się nie da Po pierwsze, nie mogę rozrzucić żołnierzy po wsi Po drugie, ludność miejscowa musi wiedzieć, że władza ludowa wróciła i trwa A zresztą, machnął ręką, w której trzymał papierosa Żołnierze za drzwiami grali w karty i kleli. Maksym, lokowany w bibliotece, palił papierosa. Bał się chwili, kiedy przestaną rozmawiać i zgaszą lampy. Na kolanach miał książkę z księgozbioru Wolsziców. Zaczął czytać, z trudem odszyfrowując niemieckie słowa. Und nun traub ich und traume von Rechen, Traube und traume von Hasen, hurden Wind in der Winternacht Blasen. Trankemiczny, meine brende kele, dem teufel zu za majnen Już zapomniałem, wyszeptał. Kilka lat wystarczyło, żebym zapomniał języków, literatury, wszystkiego, czym żyłem. Drgnął, gdy za jego plecami zaczął bić wielki zegar z przeszklonymi dźwiczkami. Spokojnie, szepnął do siebie Maksym. Któryś żołnierzy go nakręcił tylko spokojnie, wyjął z kabury pistolet i położył na oparciu fotela. Odpalił od lampy następnego papierosa Nie zasnę, szepnął do siebie Nie zasnę tu, bo czuję, że coś tu jest Coś się dzieje, tylko nie wiem co Nad ranem blady z niewyspania z tekiem przekleństw obudził śpiących na warcie żołnierzy Po czym zapisał ich nazwiska do raportu Umył się, zapalił papierosa i czekał Kiedy chwetczuk wstał, wciąż pijany po nocy Zjedli razem śniadanie Potem przyszli ludzie zepsi, za pokwitowaniem wydali im ciała, spisując nazwiska krewnych i sąsiadów. Pogrzeby miały się odbyć tego samego dnia, bo trupy rozkładały się w upale. Żołnierze załadowali worki z gniącymi korpusami na furmankę, przeprowadzoną przez zastraszonego woźnicę, który najpierw powiedział Gruzgot, ale kiedy zobaczył mundur Chwetczuka jego wzrok, zaczął mówić od rzeczy, więc szybko odesłali go do jego koni. Pójdziecie na pogrzeb, warknął Chwetczuk. — Będą wszyscy krewni zamordowanych. Na miejscu ich przesłuchacie. Nie trzeba będzie jeździć. Maksym siedział z trzema podwadnymi w gaziku, zaparkowanym tuż obok oplecionej powojem bramy. Na kamiennej, rozgrzanej słońcem podstawie wygrzewały się kowaliki. Ludzie w milczeniu wychodzili z kościoła. Nikt nie patrzył na samochód żołnierzami. Miejscowi w milczeniu załadowali zabite gwoździamy trumny na dwa karawany i ustawili się w procesję. Z kościoła wyszedł ksiądz, pozdrowił skinieniem głowy Maksyma i z modlitewnikiem w dłoni ruszył za trumnami. Kościół od cmentarza dzieliło zaledwie kilkadziesiąt metrów. Ludzie zaczęli śpiewać. Und wir einame Mude, dann stell ein Licht uns aus, o Gott, in darne gute, dann finden wir nach Haus, meine Zeit ist nun woldend, der Tod <toddose> das Leben endet, wir sind nun gast auf Erden und Wanden ohne mich marnere der ewen heimet zu. gdy dotarli do świeżo wykopanych grobów, czarno ubrani grabarze wyładowali trumny, postawili je na deskach ułożonych w poprzek wykopów. Wilczek okadził trumny, machając nad nimi pociemniałym ze starości kadziłem. Desmenschen Menschen Tage sind wie gras wie die Blume das Feldes Fart der wind darbu ist zidaine zaintonował doch die Hult des herrn war immer und ewig über denen die ihnen flüchten idąc za orszakiem maksym wpatrywał się w twarze ludzi pięć grobów w tym jeden mały wokół nich wiele osób ale oprócz zawodowych płaczek tylko przed dwoma stali zapłakani ludzie należący do najwyraźniej do rodziny rzucił okiem na tabliczki przymocowane do drewnianych krzyży nad wykopami. Paulina Raczek, Benszew i Johann Putek. Ich glaube ein eine Helige Römschen Kirsche und dich Haft der Heling Nachlass der Schünden auf der Gung des Fest und an ein Eweslaben. Słowa księdza wywarły maksyma zamyślenia. Grabarze po kolei spuszczali trumny do Pylistych dołów, a żałobnicy zaczęli rzucać na pokrywy grudki wyschniętej ziemi. Christus du bist au dem Grab estranden, um uns dem tot zu entrasen, Christus erbane dich unser. Śpiew ucich. Ksiądz Wilczek rzucił grudkę ziemi do każdej z mogiły i wyrecytował: Herr jezus du hast am kraut deine blut verguzen, um unser erbarme A potem po polsku dodał Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz Ceremonia dobiegła końca Maksym podszedł do Wilczka i szepnął mu do ucha Niech pan poprosi członków rodzin o pozostanie Chcę im zadać kilka pytań Ksiądz milczał przez chwilę, wreszcie podniósł głowę i spytał Czy może pan poprowadzić przesłuchanie w Zachrystii? Ludzie będą się mniej bać W porządku, czy to są Niemcy? Nie Odparł Wilczek ze zdziwieniem. Dlaczego pan pyta? Obrzęd był w języku niemieckim. Panie poruczniku, powiedział Wolnowilczyk. Oni tu wszyscy w domach mówią po polsku, ale pogrzeb my musi być rychtyk. Właściwy jak zawsze pan rozumie. Maksym nie odpowiedział. Z kim pan chce rozmawiać? Czy mąż Pauliny Raczek i żona Johana Budka wystarczą? Tak. Proszę ich zaprowadzić do zakrystii, to będzie tylko wstępna rozmowa. Proszę ich uprzedzić, że mają potem zjawić się na posterunku, żeby złożyć zeznanie. Wilk Marek Świerczek czytał Sebastian Budziński. Jeżeli jesteś zainteresowany, co stało się w Wilkowie bądź w Wolsdorfie jak to woli, zapraszam do słuchania kolejnej części Ostatniej Godziny. www.ostatniagodzina.wa.pl Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.